To są informacje Polskiego Radia 24. Intensywne opady deszczu w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Służby są w gotowości. W strzelaninie w stanie Louisiana w USA zginęło ośmioro dzieci. Pod znakiem zapytania stoją rozmowy pokojowe Stanów Zjednoczonych i Iranu. W Islamabadzie minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w zachodniej i centralnej Polsce synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW przekazała w TVP Info prognozę pogody na najbliższe dni. Intensywne opady deszczu od zachodu kraju do ostrzeżenia stopnia drugiego województwo lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie i tutaj do 60 mm opady. Natomiast województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie, świętokrzyskie, północno-województwa małopolskiego, podkarpacie, opolszczyzna i śląskie tutaj województwo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 Rzeczniczka IMGW ostrzegła także o zagrożeniu podtopieniami, szczególnie na południu kraju. Wojska obrony terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości, informuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na zachodzie Polski może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Szef miejscowej policji poinformował, że tragedia miała podłoże rodzinne.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 o przyjęcie śledztwa. Z Majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Iran odrzucił propozycję udziału w rozmowach pokojowych z USA w Islamabadzie. Informuje o tym irańska agencja prasowa IRNA, a tymczasem przedstawiciele amerykańskiej administracji są w drodze do Islamabadu na zaplanowane rozmowy pokojowe. W delegacji leci m.in. wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że jego wysłannicy będą w stolicy Pakistanu jutro wieczorem. Napisał też, że Iran ostrzegał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 Mija 83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W południe w stolicy zawyły syreny. Powstańcy walczyli o honor, zachowanie człowieczeństwa i prawo decydowania o własnym losie, nawet w obliczu nieuchronnej śmierci, mówił prowadzący uroczystości aktor Andrzej Ferenc. Do walki stanęły żydowska organizacja bojowa i Żydowski Związek wojskowy. Wśród ich dowódców i bojowników między innymi Mordechaj Anielewicz, Icak Cukierman, Marek Edelman czy Paweł Frenkel. Jednym z pierwszych poległych był Michał Klepfisz, który za swoje bohaterstwo został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari przez rząd polski w Londynie. Powstanie w getcie warszawskim było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Za murami getta przebywało wówczas od 50 do 70 tysięcy Żydów. W walkach i egzekucjach zginęło kilkanaście tysięcy. Resztę deportowano do obozów koncentracyjnych. Pod Tatrami powstanie system ostrzegania mieszkańców i turystów syreny we wszystkich jednostkach straży pożarnej.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 Zakończono już testy sprzętu, a teraz starostwo planuje zintegrować wszystkie urządzenia na Podhalu. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody w nocy w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Intensywne opady deszczu na termometrach od 0 stopni na wschodzie do, do 4 na północy i 9 na południu kraju. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe, bez opadów. Natomiast na zachodzie i na południu częściowo w centrum będzie padać lokalnie intensywnie. Temperatura w dzień od 8 do 12 stopni. 5 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Czarny sport, biała gorączka. Opowieść o fenomenie żużla w Polsce. Dziś o dyscyplinie szybkiej i niebezpiecznej. W końcu pozbawiony skrzyni biegów i hamulców motocykl w kilka sekund rozpędza się to ponad 100 km na godzinę. A sam wyścig trwa około minuty. To prawdziwa próba skupienia, decyzyjności i precyzji. W Polsce żużel jest prawdziwym fenomenem z olbrzymią tradycją. A w ośrodkach takich jak Zielona Góra czy Bydgoszcz ma on status wręcz religii. Naszym przewodnikiem po świecie czarnego sportu będzie Krzysztof Cegielski były utytułowany żużlowiec, a dziś ekspert Kanal Plus Sport no i przewodniczący Stowarzyszenia Żużlowców Metanol. Sport wyjaśnia świat. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego i Filip Jastrzemski, Kiedy myślisz kwiecień, co widzisz? No nie wiem, czy mogę powiedzieć, że śmierć papieża i katastrofę smoleńską, ale na potrzeby tej audycji powiem, że jak była katastrofa smoleńska, to jednak w żałobę narodową oglądało się Premier League tylko bez komentarza. A jest cała masa ludzi, dla których kwiecień to pora na żurze. I w dzisiejszym odcinku będzie to gratka dla fanów czarnego sportu. Nasz dzisiejszy gość Krzysztof Cegielski. To można powiedzieć czysta definicja. Żurz dla reprezentant Polski z sukcesami, który odniósł poważną kontuzję, potrafi o lub pięknie opowiedzieć, o czym za chwilę się Państwo przekonają, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas wielki fan czarnego sportu, Michał Antosiewicz. Potężny ryk niewytłumionych silników, czterech jeźdźców nisko pochylonych nad kierownicą, jakby przyczajonych do skoku, nieruchomieją. Sekunda, dwie... Taśma w górę, ruszają pełną mocą 50 koni mechanicznych, pędzą do wirażu, jednocześnie składają maszyny, suną bokiem, niekontrolowanym poślizgiem pokonują krzywiznę. Tylne koła wyrzucają w górę strugi czarnego pyłu. Tak rozpoczyna się jedna z pierwszych polskich książek o początku i specyfice sportu żużdlowego. Dyscyplinę, która już od lat kojarzy nam się z przełomem marca i kwietnia, gdy nad stadionami unosi się charakterystyczna woń spalonego oleju rycynowego. takiego drugiego kraju, w którym Speedway może się cieszyć porównywalnym do Polski statusem. Zawody ligowe stoją na wysokim poziomie, a wszystkie spotkania na dwóch z trzech poziomów rozgrywkowych są pokazywane w telewizji. Warto w tym miejscu nadmienić, że inauguracyjną kolejkę PGE Ekstraligi w poprzedni weekend na antenach i w serwisie streamingowym oficjalnego nadawcy obejrzało rekordowe ponad milion widzów. Również na stadionach nie brakuje kibiców, a wypełnione po brzegi PGE Narodowy podczas rund gra z pewnością robił wrażenie na tych, którym do czarnego sportu daleko. Fenomen żużla związany jest też z jego bogatą historią i tradycją, sięgającą w Polsce lat 30. poprzedniego stulecia. Historią pisaną medalami. Od lat 70. i złotego pokolenia ze Szakielem, Plechem i Jancarzem na czele, poprzez przełom stuleci i pogoń za mistrzowskim tytułem Tomasza Golloba, po tego, który sam przeskoczył swojego mistrza i sześciokrotnie sięgnął po złoto indywidualnych mistrzostw świata. Bartosza z Marsliga. Żużel to też niespotykana widowiskowość. W zaledwie kilka sekund pozbawiony skrzyni biegów i hamulców motocykl rozpędza się do ponad 100 km na godzinę. Sam wyścig trwający około minuty wymaga skupienia, precyzji i błyskawicznych decyzji. Sprawia to też, że Speedway to dyscyplina niebezpieczna. Wskutek obrażeń na torze do dziś zginęło 341 zawodników. Wielu innych złamało kości czy kręgosłupy, a mimo to marzą oni o tym, żeby wrócić na tor. W końcu żurzel to coś jak narkotyk. Krzysztof Tegierski, niegdyś znakomity żużlowiec, obecnie ekspert, przewodniczący Stowarzyszenia Żużlowców Metanol. Witamy w naszej audycji. Dzień dobry, bardzo mi miło. Gorzów Wielkopolski, chyba tam bym chciał e, zacząć, bo mam wrażenie, że no, opowiemy dzisiaj trochę, Inny świat z punktu widzenia dużego miasta, nieopowiedziany może do końca. Gorzów Wielkopolski. I żużel w nim. Tam się urodziłem, tam się wychowałem, yy, tam się wychowałem przede wszystkim sportowo, żużlowo. I dzisiaj faktycznie mieszkając ponad 20 lat w Krakowie, no to z zupełnie innej perspektywy mogę spojrzeć na to miasto, na fenomen żużla w tym mieście. Na tradycje, na, na to wszystko, czym żużel jest w Gorzowie. No to, to niewątpliwie. Myślę, że Gorzów jest doskonałym przykładem tego, jaki ważny dla ogromnego procentu społeczeństwa w takim mieście jest sport żużlowy. Tam dzieciaki w ogóle kopią w piłkę na podwórkach, czy już od, od małego ten zapach specyficzny? Kopią może przygotowując się do treningów na do treningów żużlowych. To prawda, no tak, tak. Tam jednak jeździliśmy zawsze, byliśmy jancarzami, zawsze byliśmy świstami, wielkimi nazwiskami, które jeździły zawartą na zawarciu, na którym się też wychowałem. Ten żurzel bardzo dobrze się wpisał w to takie przemysłowe miasto. Zakłady mechaniczne Ursus i, i ten warsztat jancarza i wielkich gwiazd światowego żużla na terenie zakładów mechanicznych i, i przejeżdżający traktor z przyczepą załadowaną motocyklami na mecz. To był faktycznie przejazd. Kiedy się spotkało to na drodze idąc na Żużel, to ja bym to porównał do Papa Mobile przejeżdżający w placu Świętego Piotra. Absolutna religia. Rocznik 79 rodzi się Krzysztof. To jest czas, złoty czas polskiego żóżla. Szkoda, że we wrześniu urodzony, bo w żurzlu panuje taki przepis, że aby zdać licencję trzeba mieć skończone 16 lat. Wtedy trzeba było mieć skończone 16 lat, teraz 15, ale jednak gdybym się urodził w marcu, to już od tego kwietnia mógłbym zdawać licencję, a tak trzeba było czekać. A te kilka miesięcy dla młodego człowieka no to tak, jest wieczność. To jednak, a, a wiek juniora kończy się z wiekiem po prostu rocznikowo. Nie jeździ się do września 22 Lata. Tylko, tylko 21 po prostu. Ale to rodzice kibicowali. Rodzice, tak. To wszystko przez rodziców. Oni nie kibicowali, tylko to byli zapaleńcy pełną gębą. I nie tylko tata. Bo to czasami na ojców się zgania, że to, że to oni ciągną syna na takie dyscypliny. Ale nie wiem, czy to mama nie była jeszcze większym zapaleńcem, bo mama też jeździła motorem. Rodzice oboje jeździli motorami. Poznali się na motorach. Ja nie umiem. Jakie to były marki? No WSK, WSL. Ja też na takim zaczynałem jakby swoją karierę żużlową. Przerobiony motocykl żużlowy właśnie z silnikiem WSK. Mniejsze koło z tyłu, bo, bo ten silnik by nie uciągnął żurzlowego, prawdziwego, z poważną, grubą oponą. Więc wtedy ja, ja, ja nie, nawet nie umiem powiedzieć, jakie to były czasy dla gorzowskiej stali. Wiem, że doskonałe, ale zanim ja... Może trzeba zapytać, jakie były dla Falubazu. Na pewno gorsze troszkę. Na pewno gorsze, ale, ale faktycznie no, ja jestem wychowany na tych relacjach gorzowsko-zielonogórskich. Kiedyś zielonogórscy kibice wybili nam szybę w naszym dużym Fiacie. I to nawet nie, nie największy żal nie polegał na tym, że straciliśmy tą szybę, tylko na tej szybie było mnóstwo pięknych naklejek żużlowych. No i dlatego I love Speedway, Hans Nielsen, cokolwiek. No pamiątki po prostu z różnych imprez, na które jeździliśmy z rodzicami. Byliśmy nawet, w, no, no jeździliśmy za tą Stalą Gorzów wszędzie. Najsłynniejszy wyjazd, wspominam, nas było trójka braci, trzech synów, rodzice z przodu, my z tyłu, y, dużym Fiatem do Tarnowa z Gorzowa Wielkopolskiego. W tamtych czasach to była wyprawa dwudniowa wręcz. Urwana połośka, jakieś straszne defekty. Zajechaliśmy do Tarnowa na ostatni wyścig <grym> i pamiętam, jak na drugim Młków biegaliśmy powale z trawą, żeby zobaczyć tam ostatnie kółka tego meczu, ale przeszczęśliwi, bo nam powiedzieli jaki jest wynik i że stal wygrywa i wygrała mecz, przeszczęśliwi i zawsze mieliśmy taką tradycję, że mama woziła szampana ze sobą i, i dawała zawodnikom stali po meczu. Nie wiem, może tylko po wygranym. Mam nadzieję, że tak nie rozdawała, jak przegrywali. I wtedy pamiętam Ryszardowi Franczyszynowi, jednemu z liderów gorzowskiej stali, wręczyła szampana. No i szczęśliwi do auta i z powrotem 12 godzin do Gorzowa. Tacy byliśmy i na tym się wychowaliśmy, na tym ja się wychowałem i, i tak trafiłem. W związku z tym, że dwaj starsi bracia trochę się lenili żużlowo i żaden nie poszedł w to. To ja musiałem nadrabiać tutaj Ale miłość. Musiałem, czy chciałem? Chciałem, no oczywiście, że chciałem. To taki zbieg okoliczności, bo to szczęśliwie się złożyło, że w wieku 11 lat moich Bogusław Nowak, legenda stali Gorzów, postanowił otworzyć szkółkę na minitorze przy stadionie głównym. Piękny minitor, 100-metrowy. I, I po prostu tam się zapisałem. No i tak się tak się zaczęła ta historia. Tata uruchomił swoje kontakty i, i przede wszystkim swoje ręce, bo to, bo to był no, ślusarz, złotarączka, mechanik i wszystko w jednym, więc zmontował mi taki motocykl, i tak się zaczęła historia. Bo to jest 90 rok, to już jest jakby po przełomie ustrojowym czy to oznacza jakąś też zmianę dla sportu? Świat się stał wówczas bardziej kolorowy. Tak, Pytanie tak. Żużel też. Żużel myślę, że przeżywał bardzo trudny czas. Takie miasta jak Gorzów, które były oparte właśnie na tej pomocy z dużych zakładów. Dlatego też myślę, potęga stali Gorzów się zrodziła i trwała bardzo długo. Zawodnicy stali mieli wszystko, dostęp do najlepszych tych motocykli, jakieś rozwiązania techniczne, które mogli robić nawet na miejscu w Gorzowie, w tych zakładach przeróżnych. Każdy klub był gdzieś tam oparty na jakimś wielkim zakładzie, ale trudno, kiedy Rof Rybnik był oparty, chociaż też mają swój złoty czas, bardzo długi, ale raczej w kopalniach. Niektóre kluby były tak jak Bydgoski, chyba Gdański, milicyjny bardziej, wojskowe jakieś. No, ale tutaj gorzewianie chyba mieli dużo szczęścia, że akurat też można było to wykorzystać, to zaplecze w mieście, w zakładach przeróżnych do tego sportu. Więc to, to chyba nie jest przypadek, że to się tak zrobiło, ale właśnie podczas tej transformacji to wszystko zaczęło stawać się prywatne. Te zakłady, tak jak nawet w Tarnowie, a w Gorzowie, no to właśnie kiedy ja już zacząłem poważnie się uczyć, no to już ten klub przeżywał duże problemy. Duże, duże. To właśnie mój tata czasami musiał wręcz na przykład spawać tą bramę wyjazdową na, na tor, bo ona wisiała, bo ona się złamała i tam nie miał kto po prostu tym wszystkim zarządzać i później dopiero gdzieś tam jacyś prywatni właściciele się pojawiali, i, ale na szczęście przetrwał ten żużel w Gorzowie i przeżywał bardzo trudne czasy. Ja też się na tym żużlu wychowałem, na takim trudnym bez luksusów warsztacie tam gdzie trzymaliśmy motocykle, to Kilkanaście centymetrów było wyżej, bo to był brud wymieszany z olejem i po tym się chodziło I, i tak się funkcjonowało, no ale to było takie wychowanie mocne, trudne wśród tych starszych zawodników, którzy nie cackali się z nami, kiedy uczestniczyliśmy z nimi w obozach, wszelkie szty, no to ten żużlowy, Rytuał, to był bolesny czas. Tak, Co tak. znaczy? No to znaczy, że obozy z Piotrem Świstem i z tymi z tą starą brygadą, no to, to przechodziło się chrzest właściwie na każdym kroku. Bicie, konkursy. I każdy Dzi musiał to przejść. W dzisiejszych czasach to by było to by było trudne do przejścia. Jako młodzi chłopcy musieliśmy udawać świnki, byliśmy malowani, wygalani, yy, troszkę tam na nartach przejeżdżaliśmy, bicie po tyłku nartami i to właściwie wszystko było nowe, więc wszystko co się przychodziło pierwszy raz, to musiało być oparte o chrzest, czy pierwszy później mecz ligowy pod prysznicem, ten blaszany laczek z lewego buta, no to też był przydatny właśnie pod prysznicem, żeby stłuc tych młodych chłopaków. Coś pomiędzy szkołą życia, tak, a rytuałem jednak. A to chyba jednak nie, nie, było, nie był najlepszy sposób, czy konieczny sposób, żeby nas wychować. Uff, dziękuję. Tak mi się wydaje. <grym> ale uśmiech na twarzy jest. Nie no... Mówię, łezka w się pojawiła. No. Jednak uważam, że trzymali się pewnych granic. Tam nie, nie, nikomu się nic złego nie stało. To, to było jednak wesołe najczęściej, i... ale... Ale, ale coś tam, w związku z tym, że służby wojskowej nie odbywaliśmy najczęściej, no to jako zawodnicy, jako zawodnicy, no to przeżywaliśmy taką podobną szkołę być może. Mówimy cały czas o początkach, a pamięta pan taki moment, kiedy zrozumiał pan, wow, ja chyba jestem talentem, chyba się do tego urodziłem, to chyba jest coś więcej niż po prostu trenowanie żużla. Generalnie to ja wtedy, jak zacząłem jeździć na żużlu, to ja miałem być piłkarzem. Bo ja dobrze grałem w tą piłkę. Ale tam klubów nie ma, no. No, Stilon Gorzów, Warta Gorzów. Myślę, że w Gorzowie nie, nie, nie zrozumieliby pana ale... ja Mówię do drugiej ligi, no tam dalej się nie zagłębia. No. Więc no była nadzieja, że ja podniosę tą piłkę, nie? No, w Gorzowską. Dlatego I, cały i, czas się nie może podnieść. I tu była, tu była perspektywa, bo ja w wieku 11 lat, grając w tych turniejach międzyszkolnych, był jeden taki turniej przyłomowy, gdzie... w w turnieju halowym w czterech meczach strzeliłem 16 bramek. I tam był prezes Gorzowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pan Pospieszny, to pamiętam. I on po prostu mnie wziął prosto z tego turnieju rodziców. I on mnie tutaj kwalifikuje do takiej kadry jakiejś Polski tej zachodniej. I, i ja pojechałem za, za chwilę z tą reprezentacją tego regionu na turniej do Hiszpanii grać w piłkę nożną. I ja tam byłem. Piękny wyjazd pod Barcelonę. Wygraliśmy ten turniej. Może tam nie byłem, bo byłem nowym tam członkiem, ale troszkę pograłem. No i wróciłem i otrzymałem kartę piłkarza Warty Gorzów właśnie i miałem zacząć treningi już na poważnie. Rodzice zaniepokojeni, rozumiem. I, I skończyła się ta kariera piłkarska w momencie, bo to kolidowało z treningami tymi żużlowymi, początkowymi. Skończyła się kariera w momencie, jak tata mnie zawiózł na trening piłkarski i powiedziałem, że nie wysiadam, jedziemy na stadion żużlowy. I na tym się zakończyła kariera poważna, piłkarska. Tata nie protestował, bo jednak sądzę, że woleli mieć żużlowca, bo to było. Choć byliśmy strasznie sportowo rodziną. My przez weekend to było wyjście z domu i było siatkówka, po siatkówce w tej samej hali, koszykarki, po koszykarkach albo przed piłkarze nożni, później żużel i tak w cały ten sport obskakiwaliśmy Gorzowski. No właśnie, no. ale ten moment... W którym zrozumiał pan, że to, no to myślę, może że być coś więcej. Wieku może tuż przed licencją jakieś mini turnieje i, i ogrywanie tych seniorów już podczas jakichś takich towarzyskich yy, zawodów. I licencja, i pierwsze turnieje po licencji, konfrontacja z rówieśnikami, czy nawet starszymi zawodnikami, mając 16 lat, oni po 20-21 i, i, i od razu zdobywałem 10 punktów, 11 w, w czterech biegach, rzadko kiedy przegrywałem, więc no to od początku gdzieś tam czułem, że, że mam szansę. Tak. Choć nie uważam, że byłem talentem, bo wielu chłopaków było dużo lepiej wyszkolonych technicznie, lepiej sobie radzili na motocyklu, te słynne, nie wiem, jazda na jednym kole, jaskółki, cokolwiek. To ja tego nawet nie umiałem, ale, ale gdzieś moja głowa dobrze funkcjonowała w wyścigu. Ja mogłem z nimi przegrywać na treningach, ale kiedy następowały mecze, wyścigi, stawkę, to jeszcze lepiej. I w tamtych momentach uważam, że radziłem sobie po prostu dobrze. Czyli głowa dla żużlowca tak. bardzo ważna rzecz. W każdym sporcie. W tak każdym jest... sporcie trudno mi mówić, że tak, że ważna i że ja ją miałem, bo gdybym może miał, to bym nie skończył tak, jak skończyłem. Bo, bo chcę powiedzieć, że ci, którzy nie mają głowy w żużlu, to albo w ogóle nie zaczynają kariery, albo ją szybko kończą, bo to jednak nie jest miejsce dla wariatów, to nie jest miejsce dla tych, którzy czysta na godzinę jeżdżą po drogach. Wbrew pozorom, bo według tak. się, nie, nie, że to Nie, nie to nie jest to miejsce. Coś to nie, nie jest to miejsce. Ja na przykład jeżdżąc na żużlu, nigdy nie odważyłem się usiąść na ścigacza na tego typu motocykle, bo, bo wiedziałem, że to jest za duże ryzyko. Że to, ja mogę jechać dobrze, ale ktoś z boku. To jest moment, śliska droga, piach, liście, cokolwiek i to, to było trudne. Mimo tego, że sądzę, żebym sobie poradził i, i raczej żużlowcy nie korzystają z takich yy, rozrywek. Może właśnie są zbyt świadomi tego, jak to wygląda i, i, i dlatego nie. No dobra, ale co jest takiego, bo tak usłyszeliśmy, że to było za rodzicami trochę, ale co jest takiego w tym, jak się wsiada na motor, co jest takiego w żużlu? Tak dużo doznań i, i myślę, że to jest fantastyczne i bardzo wciągające. Bo to jest yy, motocykl, hałas, Zapach i jeszcze rywalizacja sportowa do tego. Prędkość to po prostu jest taka akumulacja pięknych yy, odczuć, że, że to jest wciągające. To jest, to jest wciągające te, te mecze. Są różni zawodnicy na przykład ale, ale ci, którzy startują w mistrzostwach świata, to ja też to czułem. Ja bardzo lubiłem być tam w Grand Prix i walczyć z tymi najlepszymi na świecie, na tych najlepszych stadionach. Pamiętam to jest takie. Zresztą to się działo też na, na polskich stadionach. To wyjście na stadion, to posłuchanie kibiców, Cała którzy gwiżdżą, którzy biją brawo, różnie. W Gorzowie bili brawo, w Zielonej Górze gwizdali, ale to tak samo napędzało. <grystanie> ale wyjście na 50-tysięczny stadion Millennium w Cardiff na przykład, kiedy to po prostu huczy, jest głośno. Właściwie nawet jak się jedzie, to nie słychać dobrze motocykla czasami trąbki, to wszystko robi taki tumult, no to, no to są piękne, piękne odczucia, bardzo, bardzo wciągające. Nie? Ale to tylko na motocyklu czy też na, na trybunie? Na stadionie żużlowym potrafi pan się mocno wkręcić? Ja do, jestem 20, 22 lata ponad po wypadku I, i, i zacząłem się cieszyć żużlem też, ale stwierdziłem, bo wszystkie role pełnię do dzisiaj w tym żużlu, menedżerskie, związkowe, komentatorskie. i Jestem z każdej strony przy tym żużlu w parkingu, na, na trybunie, w telewizji, z każdej strony. I niestety żadna z tych czynności nie zastąpi choćby przejechania się w kółko. <głos> Nawet wolnego na motocyklu. Żadna, absolutnie. Wszystkie te razem nie zastąpią, nie zastąpią tej jazdy. Po Czyli prostu. tam jest jakaś nutka zazdrości? No ta tak. Ta ta po wypadku to ja po prostu nie mogłem się... Kiedy ja poszedłem na jakiś trening stali gorzów i zobaczyłem jak tam Peter Carlson były zawodnik Szwed z Taligorzów, Odkręcił sobie tak lekko gaz po tym torze. że Jezus, jak mu zazdroszczę. Chociaż tak pomalutku. Proszę, nie? No i spełniłem później sobie to marzenie i na stadionie Wandy w Krakowie przejechałem się, mimo bezwładności w nogach. Przywiązaliśmy, stwierdziłem, że kurczę, przecież nogami się nie kieruje. Musimy je tylko zabezpieczyć i pojedziemy. Janusz Kołodziej, mój, mój przyjaciel, wielokrotny, niż polski, mówię do niego, wy mnie pchniecie, odpalimy, no i zobaczymy, co będzie, złapiecie mnie jakby co. No i przejechałem, wypaliłem ten zbiornik metanolu i, i mi w sumie po tym, trochę mi przeszło właśnie, jak, jak sobie tak Że to było pojeździł. jakieś uwolnienie, tak? Dokładnie, dokładnie, więc, więc potrzebowałem tego. Jak długo to trwało? Ile czasu wam potrzebował, żeby... Żeby ponownie zasiąść. Wow, nie tak dużo. To tak po kilku latach... Nie dużo, nie dużo, nie dużo. Myślę, że dzisiaj też dałbym radę, może nawet bardziej, no. Więc może <grym> zrobimy to jeszcze. Jeśli pan pozwoli, powrócimy do tamtych wydarzeń. To było mecz Ligi Szwedzkiej. Mhm. Pamięta pan coś z tego dnia? Wszystko, Wszystko? Tak, tak. Super dzień, super czas. To było normalne dla żużlowca, ale szaleństwo dla normalnego człowieka, bo, czy normalnego sportowca, bo tak w żadnej dyscyplinie się nie robi, bo... My jeździliśmy w sobotę Grand Prix w Szwecji właśnie, w Aweście, koło Sztokholmu. Kolejnego dnia mieliśmy mecz ligowy we Wrocławiu, a we wtorek znowu w Szwecji. Więc, no, więc tak się nie robi. Piłkarze grają dwa mecze w no, tygodniu, przecież, przecież to jest zbyt męczące. I, i, I chcę dodać, że żużel też jest wyczerpujący. Teraz, kiedy widzimy, jak żużlowcy stoją na starcie bez teoretycznie żadnego wysiłku, mają tętno na 200 tuż przed wyścigiem, więc to jest może inny wysiłek, ale, ale wyczerpująca sprawa jak się okazuje. A jeździ się codziennie czasami. Teraz już mniej na szczęście, ale, ale tak było wtedy i dobre Grand Prix w Szwecji, super mecz ligowy we Wrocławiu, wygrany w ostatnim wyścigu z Unią Leszno w moim wykonaniu, więc, więc piękna sprawa i z radością, Uf, spokojnie do Szwecji. Jak to Szwecja, zawsze spokojniej, mniejsze napięcie, mniejsze ciśnienie, mniejsze oczekiwania. Lepsze warunki, takie Lle... wszędzie dookoła. Tak, tak, po prostu taki klimat większego pikniku niż polska, polska presja na wynik. Dzień wcześniej, rano pobudka, przebieżka, spokojne posiłki, oczekiwanie na mecz i, i tyle. To, że mecz nie wychodził mi tak dobrze, nie byłem zadowolony z motocykli. I te wyścigi były takie sobie, i nawet właśnie menadżer naszego zespołu, Busta Rebrandt powiedział, że... Bo tam też on mianuje, nominuje do tego ostatniego wyścigu, kogo chce najlepszych. I powiedział, że ja, że tam dwóch innych jedzie. Wiesław Jaguś miał jechać i Ależ Drym, Czech. A ja powiedziałem... Mówi, że nie jadę. A ja powiedziałem: No, chyba ty nie jedziesz, bo ja jadę. <śmiech> nie, no, nie jedziesz. No, nie, no, muszę jechać, bo ja muszę sprawdzić ten motocykl. Zrobiliśmy zmiany, więc muszę. No i dał się przekonać. <śmiech> dał się przekonać z czwartego pola. Równy start z innymi, no, ale z pierwszego toru Jonas Dawidson lekko poszerzył tor jazdy, uderzył właśnie w tego Alesza Drymla, bo ja zastąpiłem właśnie wieśka Jagusia naszego. Kolega z Polski. Yy, no i takie domino poszło i... Ale pan to wszystko widzi? Czy dopiero odtwarza to pan na podstawie opowieści? Nie, nie, no to ja to widzę. No oczywiście, no widzę też nagrania, które, które były jakieś tam i, i to mi może pomaga, ale to wszystko pamiętam i czuję i te jakieś tam rozmowy na torze już z mechanikami, z lekarzami, z menadżerami. Chociaż już tam Aż takich szczegółów, tych medycznych, to nie pamiętam, bo, bo to też było jakby bardzo korzystne, że, że to chyba wydarzyło się w Szwecji, bo od początku ta opieka medyczna była, jak stwierdzam, po czasie doskonała. Ja nie czułem bólu przez ten czas właściwie żadnych problemów jakiś wielkich, może też dzisiaj jak mnie ktoś pyta i może trudno w to uwierzyć, ale to nie był jakiś trudny czas dla mnie. Nie przeżywałem jakichś kryzysów psychicznych. Wtedy był pan jeszcze przekonany, że wróci do startu. Tak, to miałem 24 lata i w ogóle nie było dyskusji. Ja kupiłem dwa silniki nowe od angielskiego tunera. Wszyscy mechanicy się szykowali, motocykle. Wszystko było przygotowywane. To nie wychodziło do końca, ale była zima, więc, więc trochę większy spokój, nikt nie jeździ, ja też nie, więc okej, okay. mam czas, całą zimę i na wiosnę mam nadzieję, że wrócę. No ale to oczywiście pomału musiałem się z tym godzić, bo postępy nie były takie i po prostu uświadamiałem sobie, że uraz rdzenia no to, to jest uraz i tutaj raczej nie wraca za dużo i tyle co wypracuje, to, to będzie, ale, ale no, trzy miesiące w Szwecji, świetnie przepracowane, fajnie, że oni pokazali mi jak żyć, jak Szwecja wtedy, to była inna historia pod względem medycznym w stosunku do Polski, cały zespół ludzi wokół mnie, to nie dlatego, że ja tam byłem, tylko tak to funkcjonuje, od porannego wstania, śniadania, ubrania się, higiena, Trening, obcowanie w kuchni, w pokoju, ubieranie się, wszystko to było przetrenowane przez nich, cele na kolejny tydzień i później ocenianie tych wyników. Tylko nie umieli się pogodzić z tym, że ja nie chciałem się uczyć jazdy na wózku na przykład. Powiedziałem, że idziemy ćwiczyć normalnie, szkoda tam czasu na ten wózek. I, I że i nie umieli się pogodzić z tym, że ja nie wrócę na wózku do Polski. Nawet sponsorzy chcieli samolot mi wynajmować. Ja nie, ja wrócę tak jak w, przyjechałem tutaj na promie, busem, ze swoimi motocyklami, tak jak chcę wrócić. No i wróciłem. Wyjechałem ze szpitala, nie na wózku, w ortezach, przy chodziku. Na busie, promem, wróciłem do domu tak jak, tak jak chciałem, więc... To było trudne do zrozumienia przez Szwedów z ich mentalnością, z takim spokojem. Absolutnie nie mogłem zrozumieć na początku, po wypadku. Planujemy rehabilitację. No okej, okay, ale my musimy czekać na tłumacza. Bo to nie możemy z angielski na angielski tłumaczyć, bo gdzieś możemy coś zgubić przy tłumaczeniu, więc musieliśmy czekać na tłumacza i pierwsza, pierwsze pytania. Ja tu nastawiony bojowo, sportowiec, bierzcie mnie w obroty i, i na siłownię i, i ciśniemy, a oni pytają mnie, czy mogą dotknąć mi stopy, czy... Tego typu pytania. nie? Mówię, Jezus, idźmy dalej. <śmiech> idźmy dalej. Więc, więc Szwecja była oryginalna, ale, ale świetnie mnie przeprowadzili. Ale to jest też, jak rozumiem, o szacunku dla tak, człowieka. Tak, tak, tak. tak to... Druga twarz tego, właśnie, że tam te laczki i, i to wszystko, <śmiech> że oni nie pytali o nic. Co Myślę, tutaj. że w Szwecji te rytuały żurlowe mogłyby nie przejść. <śmiech> To nawet w tamtym czasie. To jest opowieść o dyscyplinie wewnętrznej, o determinacji, odmowie poddania się? Tak, być może nie ma tutaj znaczenia dyscyplina, znaczy sport, rodzaj wykonywania różnych czynności, czy, czy dziedzinie życia, ale myślę, że w, no w moim przypadku sport tutaj bardzo mi pomógł. Bo ja to traktowałem jak trening, ja to traktowałem jak wyzwanie, Kolejne, żaden problem. Przegrywało się, że tak powiem, wcześniej też i trzeba było się podnosić, przewracało się na to, że łamało się jakąś kość, trzeba było z tego wyjść. Motocykl się rozwalał, defektował, trzeba było to naprawić. Naprawdę, szpryca żużlowa boli, to jest brudne. Yy, miało się to wszędzie. Więc, więc to wszystko była szkoła życia, może niedługa, ale wystarczająca do tego, żeby też po wypadku sobie spokojnie z tym radzić. I myślę, że mi się udawało, bo, bo faktycznie, kiedy ludzie przyjeżdżali do mnie z Polski, znajomi, rodzina, no to wiadomo, każdy myślał, o Jezu, ale w ogóle idziemy, ale o czym my porozmawiamy, ale, ale jak my mamy rozmawiać? On był taki wesoły, uśmiechnięty, no ale teraz na pewno ty, tego nie ma, nie? A no, wychodzili jednak też Dzięki uśmiechnięci. Uśmiechniętego człowieka. Tak, tak, tak. I tak, tak było. No więc, więc cieszę się, że jakoś mi się udało, bo też widzę, że to nie jest wcale takie łatwe, bo przecież teraz też pomagam chłopakom, którzy doznają takich kontuzji albo poważniejszych lub mniej poważnych. Nie każdemu to przychodzi łatwo. No. A to jest tak, że to jest wpisane w ten sport? czy on jest teraz bezpieczniejszy, czy coś się zmieniło. Czy to jest już podpisywanie pewnego cyrografu? Decydujesz się uprawiać taki sport jako dzieciak? To już musisz mieć świadomość, że to się może... Musisz, Zakończyć. tak, musisz. Chyba tak. Bo jednak pod względem bezpieczeństwa jest zrobione właściwie wszystko już. Mamy bandy bardzo bezpieczne, ok, tam czasami trzeba coś poprawić, może nie w przypadku każdego wypadku spełniają rolę. Tory są bardzo równe. Nie tak jak kiedyś, kiedy my jeździliśmy. Dziury, kolejny, błoto. To było trudne. Teraz już tak nie ma. Mm. Nie no pan jest jedną z tych osób, które o to dba? Tak. I teraz świeża zmiana, na przykład opony, które są twardsze już po w kilku tygodniach jazdy okazuje się, że są bezpieczniejsze po prostu. Już tych zawodników tak nie wyrywa, nie przewracają się na byle nierówności. Więc jest bezpieczniej, ale to, to jednak jest wciąż jazda bardzo szybka. Dużo szybsza niż za naszych czasów. Teraz 120 na godzinę to jest taka średnia właściwie na każdym torze. A bo jednak... Bo słowo domino, do powiedzmy, po prostu oznacza to, że wyście na siebie powpadali. No tak, tak, tak. Po kolei a moje nieszczęście polegało na tym, że byłem troszkę z przodu. Puściłem motocykl i zawodnik za mną, Ryan Fisher, też Amerykanin, też puścił motocykl. Tylko, że w moje plecy prosto i, i tak się skończyło. Nawet nawiązując do dzisiejszych czasów i bezpieczeństwa, nie wiem, czy to by coś zmieniło, bo, bo to jednak nie była kwestia że nie było tam jeszcze tych dmuchanych band, bo to się działo na torze raczej. Ja doleciałem do tej bandy, oczywiście zwykłej, ale, ale uderzony przez motocykl. To się może dzisiaj też zdarzać i to się też dzisiaj zdarza. Mimo tego właśnie, że, że tory są równe, że naprawdę zawodnicy są maksymalnie zabezpieczeni. A, a to się dzieje, no ale bo tak jak wspominam, no 120 na godzinę, we czwórkę, bardzo blisko. Też uważam, że kiedyś te przestrzenie między zawodnikami były większe raczej. Tak jak wielu kibiców zwraca uwagę, że kiedyś było więcej walki może na torze, więcej wyprzedzeń. Ja mówię, no tak, tylko kiedyś, wiecie, właśnie te dziury na torze i też przygotowanie zawodników fizyczne, podejście do dyscypliny. Nie każdy miał profesjonalne, więc mówię. Tak, zmiennych. jeden, mówię, miał, był, miał sportową sylwetkę, ważył 60 kilo albo mniej, a drugi ważył 85. I wiesz, on po dwóch kółkach nie miał siły, nie po prostu. Więc tego wyprzedzania było nawet w związku z tym dużo, bo on na tych dziurach yy, tracił siły po dwóch kółkach i łatwo było go wyprzedzić. Dzisiaj. To mamy prawdziwych sportowców. Oni ważą 50 kg plus tam kilka. Każdy jest wysportowany, każdy jest mentalnie przygotowany. Każdy ma świetny motocykl i każdy taki sam właściwie. Te detale odgrywają ogromną rolę. Więc, więc dzisiaj oni naprawdę jadą w większym kontakcie, uważam, często. W tych detalach jest doping? Sprzętowy, taki technologiczny. No, albo czy, farmakologiczny. czy farmakologiczny? Mam nadzieję, że nie. Zawsze uważałem, że żużel akurat jest wyłączony z tego. Zastanawiałem się, gdzie coś, jakiś doping mógłby pomóc. Pewnie tak, koncentracja, czas reakcji. Być może tak, ale na szczęście, jak łapano zawodników w sporcie żużlowym, to, to, to, to była jakaś zabawa marihuaną, chyba. Patryk Dudek gdzieś tam w jakiejś odżywce coś, coś było niedozwolonego, Max Drabik, to właściwie sposób podania odżywki, a nie, a nie sama odżywka, co dzisiaj już jest legalne, to, to on był za, ta, za takie rzeczy zawieszony, więc... Nie, tutaj nie ma jakichś pogoni za dopingiem, jak w wielu dyscyplinach, ale za tym technologicznym jak najbardziej. Każdy balansuje ci najlepsi próbują wykorzystywać wszystko, co jest do granic tam możliwości regulaminowych. Być? O wszystko od paliwa tego metanolu, cieplejsze, zimniejsze, właśnie schładzanie. Niektórzy po, potrafili dolać na przykład wody. Czyli to tutaj jest to pole do popisu. Tak, się tak, do losy. tak, tak. Dolewając wody do metanolu, motocykl staje się słabszy, czyli na twardej nawierzchni, kiedy wszystko nie może znaleźć ustawień, bo wszystko boksuje, boksuje, nie może tej trakcji znaleźć, no to czasami w... takie rzeczy mogą pomóc i gdzieś tam ukradkiem troszkę wody dolać, dolać. To, to, to, to, to się zdarzało. Tutaj też jednak w żużlu, jak w wielu sportach, w wyścigach samochodowych, motocyklowych, to jednak ten kontakt opony, storem To jest ten czynnik, który decyduje, czy jedziesz w miejscu, czy jedziesz szybko do przodu. I tutaj jakby zawodnicy pracują nad tym. Są oczywiście regulaminy, miękkość, opon, to wszystko, ale no można trzymać oponę w ciepłym pomieszczeniu, można na słońcu, można, można w zimnym pomieszczeniu i, i to zawodnicy też muszą czy biorą pod uwagę po prostu, ale to jest mnóstwo ustawień właśnie dopływu tego paliwa, filtry, rodzaje, środki używane na to wszystko. Czyli przyszłym żużlowcom poleca pan uważać na lekcjach chemii i fizyki? No, no przydaje się. Generalnie teraz tacy inżynierowie, żużlowcy inżynierowie wygrywają. I, i ten Bartek z Marslik, sześciokrotny mistrz świata, to jest inżynier. On wie, na czym jedzie. On nie tylko umie powiedzieć, że jest szybko czy wolno, ale on wie, że jest za słabo albo za mocno i, i wie, co z tym zrobić. I dlatego uważa między innymi, bo jeszcze dodatkowo ma oczywiście nieprzeciętne umiejętności i umie pojechać wszędzie po całym torze i jego technika jazdy i opanowanie Proszę zauważyć, że on nawet przez te szaleńcze młode lata, bo to jest też taki czas, że albo przejdziesz zdrowo i później już wykorzystujesz te doświadczenia i stajesz się jeszcze lepszym zawodnikiem, albo na swoim przykładzie mogę pokazać, nie przejdziesz tego okresu szaleńczego, gdzie nie umiesz przymknąć gazu. I Bartek też nie umiał przymknąć gazu, ale jego umiejętności, być może trochę szczęścia, Spowodowały, że, że na szczęście nie miał jakiejś poważnej kontuzji i, i myślę, że już nie będzie miał, bo teraz ma już wszystko pod pełną kontrolą. I dlatego tacy inżynierowie wygrywają nie? w dzisiejszych czasach, bo, bo mówię, bo też to jest jakby pokłosie tego, że te tory są bezpieczne. Trochę walka tak jak no, w tych formułach technologiczna właśnie pogoń, jak ustawić, co ustawić na start, długi motocykl, krótki motocykl, sprzęgło, jak skręcić mocniej, słabiej, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. No dobrze, ale to jest sport profesjonalny, w który są zaangażowane niemałe pieniądze, w związku z tym można sobie wyobrażać tego sportowca jako człowieka, który jest na samym końcu jakiejś drabinki, otoczonego sztabem fachowców, a ta opowieść o zmarzyliku jest opowieścią właściwie o inżynierze samym w sobie. Tak, w tak, życia. tu jest odwrotnie. To nie jest jak Formuła 1, gdzie zawodnik jest gdzieś na końcu, a ta walka trwa w warsztatach. Nie, tu, tu właściwie tak nie jest. Tutaj to jednak, oczywiście, mechanicy też się wyspecjalizowali i umieją pomóc, ale to raczej tym młodszym zawodnikom czy tam coś dodać takim zawodnikom jak Bartek, ale to jednak tutaj absolutnie człowiek. Ten, który siedzi na motocyklu, to on jest faktycznie szefem, on jest inżynierem tego teamu. On decyduje co zrobić, kiedy zrobić, jak zrobić i, i raczej wszyscy ci, którzy są obok, to są wykonawcami. Na przykład Janusza Kołodzieja, którego jestem menadżerem. To jest dopiero inżynier. Janusz ma 42 lata, był najlepszym zawodnikiem ligi w poprzednim roku, drugiej Ekstraligi, ale to też jest już no, bardzo poważna liga. Od zawsze w czołówce polskich zawodników. No to wielokrotnie się zderzyłem z tym, że mechanicy nawet stojąc podczas wyścigów, parkingu, obserwując Janusza, który jedzie na trzecim, czwartym miejscu, męczy się i ile ja się nasłuchałem tego narzekania. A, mówiliśmy tak nie, tak nie ustawiać. Ja mówię, spokojnie. Janusz i tak, bo wiem... I tak zawsze wychodziło na jego. Jak on to czuje, tak to tak jest. I co wystarczy, on tam to sobie lekko skoryguje i znowu zacznie wygrywać. Prosty przykład. Teraz znowu taki czas nastał, właśnie w związku z nowymi oponami, ale kiedyś przez wiele lat było tak, że Janusz stojąc, czekając na swój wyścig, cztery ustawione motocykle, czterech różnych zawodników, i Janusz siedzi na swoim motocyklu, i nagle wszyscy przebiegają. E Janusz, nie masz powietrza w tylnym kole mechanicy Janusz. Spokojnie, tak ma być. Jadę bez powietrza właściwie, nie? I, i to, to, to wielu nie może uwierzyć. To nie jest jak, jakaś metoda, którą można sprzedać innym w drużynie na przykład. Ustaw tak motocykl, tam ustaw koło bez powietrza i będziesz też wygrywał. Nie, to tak, to tak nie działa, więc inny wsiądzie na ten motocykl Bartka z Marzlika, czy Janusza Kołodzieja i po prostu przyjedzie daleko z tyłu. Czyli, czyli to jest ta wyjątkowa relacja, bo są takie relacje wyjątkowe w sporcie, jak jockey ze swoim koniem, tak, niepełnosprawny tak. biegacz z przewodnikiem i tutaj wydawało mi się, że żużlowiec z mechanikiem, a niekoniecznie żużlowiec ze swoim motocyklem. To jest ta relacja. Tak, to jest główna relacja. To jest główna relacja. To naprawdę trzeba czuć ten gaz, to, to, to w dłoni. Ja nawet też podam taki przykład, teraz mam auto przystosowane i muszę dłońmi kierować, tak? To znaczy dłońmi dodawać gazu, dłonią do, y, hamować. I kiedy jadę do serwisu autem i pokazuję, jakie jest spalanie mojego auta, mechanicy śmieją się, że i ludzie w tym serwisie, że zaproponują mnie do producenta jako kierowcę do testów, do, do robienia średnich spalania. Tak małe spalanie, że nikt nie może uwierzyć, a bo ja to mam w ręku. I ja nie wiem, to mi zostało z motocykla i ja ten samochód też tak prowadzę, żeby on się nie męczył chyba. Chodzi o to, żeby motocykl się nie męczył? Chyba trochę chodzi o to w tym, żeby się nie męczył, żeby miał swobodę jechania, żeby jechał jak najszybciej, ale nie zdychał ze słabości, ani nie wył ze swojej mocy. To Trzeba znaleźć właśnie ten środek w tym motocyklu, żeby, żeby i zawodnikowi przyjemnie się jechało, bo motocykl, jak ten koń pod jokajem potrafi wymęczyć strasznie. Jeśli jest niedopasowany dobrze, jest za mocny, za słaby, to potrafi tak wymęczyć, że zawodnicy no, na trzecim kółku po prostu nie mają, nie mają siły. więc I, I z motocyklem żużlowym się nie wygra. To, to jakby złota zasada od lat nie da rady jechać motocyklem żużlowym, trzymając go rękoma. To oczywiście my oglądając to widzimy, że oni prowadzą to rękoma, ale to nie są silni ludzie, to nie są kulturyści. Ja teraz na przykład zmieniłem, kiedyś miałem nogi mocne, górę słabiutką, teraz mi została góra bardzo mocna, nogi słabe, więc się wymieniłem, ale normalny żużlowiec to nie jest silny człowiek. Yy, raczej szczupły, rękoma się kieruje, ale rękoma się nie trzyma motocykla. Ręce są właściwie położone na tym motocyklu. Trzeba trzymać gaz tylko. Wszystko jest oparte na prawej nodze, na tym haku z prawej strony. Też nie na lewej nodze, bo każdy widzi, jak oni opierają się na lewą stronę, ale to właściwie nie muszą tego robić. Mogliby wejść w łuk bez, ze schowaną tą lewą nogą, bo wszystko trzyma się na lewym udzie, na prawej stopie, które dociska hak z prawej strony motocykla, na lewym udzie, które dociska ramę i tu właściwie ręce położone na kierownicy i, i sterujemy tym tylko <grych> i obieramy kierunek. To niezwykłe, właściwie tak usłyszałem teraz właściwie opowieść o takiej Relacji z tym przedmiotem, relacji człowieka z tym przedmiotem. I to chyba nie tylko o to chodzi, że od tego przedmiotu zależy wynik sportowy. Bartek Zmarzlik po ostatnim meczu, kiedy wygrał 15 wyścig, obchodził urodziny, czy jest to pierwsze w ten dzień i pierwszą rzecz, jaką powiedział to, wow, mam 31 lat, a wciąż mnie to kręci. Jaka to jest fajna zabawa. Nie? Sześciokrotny Mistrz świata dogonił największe legendy światowego żużla. Małgera Rickardsona. Zrównał się z nimi. I on nie żyje tytułami. On nie żyje tym, żeby ich pokonać. On, on się cieszy jak właśnie ten jedenastolatek, który pierwszy raz siada na motocykl. On ma za swoimi plecami największych sponsorów, prawda, największe kontrakty. Wszystko ma w tym sporcie i jest absolutnie najpotężniejszą postacią i jakby utrzymuje nasz żużel na, na tym poziomie, bez dwóch zdań, dzięki swoim tytułom, a on i tak, jak się zamyka ta brama, to, to jest tym Bartusiem szczęśliwym, że nikogo nie musi zabierać za sobą też na przyczepce i że jest on i motocykl i wygrywa ten wyścig z, z rywalami. Po jednej stronie jest ten Bartek, który, jak Pan powiedział, ciągnie ten nasz żurzel, mm -hmm. a po drugiej stronie są te, co dwa tygodnie czy tam co jakiś czas, kilkanaście tysięcy ludzi na Ta. trybunach tych polskich miast. To jest największy fenomen. To jest największy fenomen. To jest nieprawdopodobne. No jest chyba gdzieś obliczone, że takich wariatów, bym powiedział delikatnie, jest kilkaset tysięcy w Polsce. I to jest nieważne, bo to jest zjawisko. Jak Bartek z Marszlik, byłem na tym balu mistrzów sportu i byłem w holu, hotelu, gdzie to się odbywało. I wchodził Robert Lewandowski z małżonką. To była łuna fotoreporterów przed Robertem, obok, przewracali się. Gwiazda Hollywood. Gwiazda Hollywood. I zanim wchodził Bartek z małżonką. Cisza. Spokój. Kopciuszek. A na scenie Bartek okazał się lepszy niż Robert Lewandowski wtedy. Wygrał ten plebiscyt. To było nieprawdopodobne, ale to wynika z tego, że żużlowy kibic jest absolutnie oddany dyscyplinie. To jest niemożliwe w piłce nożnej, żeby kibic Wisły Kraków zagłosował na piłkarza Legii Warszawa na przykład. Chyba nie, nie wydaje mi się. Tam to środowisko jest skonsolidowane. Koncentracja, była mobilizacja wszystkich klubów, również Falubazu Zielona Góra, bo Bartek wtedy startował chyba jeszcze w Stali Gorzów. Wszystkich klubów, które no mają rzekomo jakiś nie, nie, nie jest im po drodze, to jednak wszyscy prosili i wszyscy z, z każdego miasta głosowali na tego naszego Bartka, nie? Więc to taki przykład tego, że tutaj nie ma, nie ma podziałów. Ale faktycznie, jak coś się dzieje w Żużlu, to raczej jest taka mobilizacja, nie ma, nie ma żadnych podziałów. Czy przy okazji sukcesów Tomka Goloba wcześniej, którego uważam absolutnie za twórcę tego, który otworzył bramę przysłowiowo Bartkowi do, do jego sukcesów i Bartek to pociągnął na jeszcze wyższy poziom, no to od tamtych czasów przez Bartka to, to zawsze była właśnie przez sukcesy, czy przez różne sytuacje losowe, czy przez takie, takie momenty jak Bartka tytuły właśnie. Wywołał pan y, kilka razy nawet nazwisko Bartosza z Marzlika, Przed nami y, cykl hmm. Grand Prix o indywidualne Mistrzostwo Świata. Jest faworytem? Jest pewniakiem? Pewniakiem? Nie, ale faworytem na pewno. Trudno nie być faworytem, jak ma się sześć tytułów, a inni tam albo nic, albo, albo po jakimś jednym. <grym> więc, więc jest faworytem murowanym. Okej. Okay. Ma konkurentów. Ale miał zawsze. Ma konkurentów godnych siebie. Być może zawodników, którzy, nie wiem, teraz są w lepszej formie. I wielu osobom się wydaje, że, go, że Bartka pokonają. Tylko to trzeba zrobić Bartkowi jeszcze w danym momencie, na danym torze, w danym wyścigu. W tym momencie. I nie wiem, czy ktoś jest gotowy, żeby to dźwignąć. Brady Kertz, który gonił Bartka, wygrał te kilka turniejów na koniec poprzedniego sezonu. I był szybszy niż Bartek. Ale jednak też nie dogonił. I, i jechał bez presji jeszcze. On tylko gonił. Teraz jest takim faworytem. OK, wygrałeś ostatnie kilka turniejów. Pokonaj Bartka, jak już jesteś gotowy. Od początku narzuć swoje warunki i zobaczymy, czy to zrobią. Bo, bo jedno gonić, a drugie zrobić to. Nie? A Bartek już teraz nie jest w tej pozycji, jak był przy pierwszym tytule. To on gonił, to on musiał dźwignąć i dźwigał. On potrafił w decydującym wyścigu, co wydawało się nieprawdopodobne. Z drugiego pola zamknąć Emila Fudinowa w Toruniu. I jeszcze opowiadał później, że patrzył na telebium, jak jechał, jaką ma przewagę. Więc on, on to zrobił. On dogonił wszystkich i jeszcze na nieszczęście dla innych, mam wrażenie, że, że, że Bartek jednak chce być lepszy niż, niż Tony Rickardson i Ivan Mauger, Że to, że się zrównał z nimi, to jeszcze, to jeszcze go nie nasyciło chyba. 30 lat plus kilka, to wydaje mi się, że to już masz wszystko. Zbudowany team... Znasz wszystko dookoła, detale, wybierasz to, co jest dobre. Doświadczenie, głowę, mądrość, a wciąż odwagę i, i umiejętności. Więc boję się, myśląc o innych, że znowu mogą nie dać, nie dać rady. A ten moment, bo to było niezwykłe, pan powiedział, że zdecyduje ten moment. Co to jest za moment? Bo mam wrażenie, że to nie jest tylko w żużlu, w sporcie ten moment. Tak, no to jest ten moment, bo możemy się przygotowywać na igrzyska na wielką imprezę, tylko tam trzeba pojechać, tego dnia obudzić się, <głos》>, być w dobrym nastroju i, i rzucić dobiec, a tutaj puścić to sprzęgło w dobrym momencie. Nie za szybko, nie za późno, nie wjechać w taśmę, yy, znaleźć się w tych okolicznościach, a Bartek ma to na przykład doskonałe wyczucie na tym pierwszym muku. On przewiduje, że ktoś pojedzie tam, więc on już się szykuje na atak zupełnie którego nikt się nie spodziewa, więc, więc to też tutaj decydują ułamki sekund tuż przed startem. Wybór miejsca na starcie, gdzie jest miękko, twardo, mokro, sucho. Czy to wyniesie mnie do przodu, czy, nie, czy ten piach nie jest zbyt miękki. To są wybory naprawdę decydujące. Mamy tu w studiu cichą bohaterkę tej audycji, która wytrzymała z nami przez... Yy... Cały ten czas, którą za chwilę zawiezie pan na trening, córeczkę. Tak, Otylkę. Ignacy, sześciolatek, w październiku skończy. Został z mamą, a Otylia jest ze mną. Na Żożlu nie będzie jeździć. Jak widzicie panowie, Otylka chodzi do drugiej klasy. Tego nie widzicie, ale że jest wysoka, to widzicie. Żona jest koszykarką, więc... Tak, ale Otylkę szykujemy do siatkówki. Nie powinienem chwalić, ale w sporcie, za co się nie weźmie, to, to po prostu wykonuje świetnie, więc z przyjemnością, tak. Ale też świetnie gra na pianinie, na ukulele, więc muzycznie też świetnie sobie, świetnie sobie radzi. I to są, chcę powiedzieć po tej całej dyskusji, moje największe sukcesy życiowe. Nie to wszystko, o czym opowiadaliśmy wcześniej. No i to jest najlepsza puenta tak, do zakończenia tej audycji. To jest prawdziwa były znakomity żużlowiec, obecnie ekspert, szef stowarzyszenia Żużlowców Metanol był naszym gościem. Bardzo dziękuję. ojciec. Ślicznie dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję. Michał Okoński z tygodnika Powszechnego i Filip Jastrzemski do usłyszenia. Sport wyjaśnia świat. Reklama. Ależ